Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy dzień. Wyjątkową Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że dzisiejszy dzień jest absolutnie niezwykły. Z, z tego względu, że tysiąc lat temu, dokładnie tysiąc lat temu, pojawił się Wielki Aczaria. Czekaliśmy tysiąc lat, żeby móc o tym innym powiedzieć. Na, y, naszym dzisiejszym... Y, bohaterem wykładu będzie szla Ramanuja Acharya i będziemy mówić o tym, kim jest Acharya I jaka jest jego pozycja w rozwoju duchowym. A to jest wyjątkowa okazja. Tysiąc lat temu, w 1017 roku pojawił pojawi się szlipad Ramanuja Acharya. Gdzie w tym czasie my jako kraj byliśmy? W 1017 roku trwa wojna polsko-niemiecka, jedna z pierwszych, jak wiecie, nie ostatnich Polacy bronili się pod Niemczą, Chorobry ruszał z odsieczą. Była jedna wielka walka. i W tym samym czasie, gdzieś na drugim końcu świata, w Indiach pojawia się ktoś, kto został przesłany o, po to, aby mówić okrycznie. Mówić w sposób bezkompromisowy, wyjątkowo celny i jedno, jednocześnie miłosierny. Dlatego dzisiaj powiemy sobie na tym wykładzie, dlatego zachęcam o tym, no właśnie, kim był Sripad Ramanuja Acharya? Więc mamy tysiąc lat pojawienia się, jedno milenium temu, dokładnie w miesiącu Chaitra pojawił się właśnie Ramanuja Acharya, to jest Ranga, miejsce, w którym spędził większość swojego życia i do dzisiejszego czasu jest to święte miejsce. Tak, Sarveshwar? Wszyscy, którzy znają... Indie, y, którzy powinni znać Indię od właściwej strony, powinni zaczynać wycieczkę od Vrindavan, Rameshwaram, Majapur. To jest to, co kultura Indii może wnieść do tego świata. Potężnych, nauczających, intelektualistów, tych, którzy zmienili bieg postrzegania Boga. Jeżeli porównujemy filozofię zachodnioeuropejską do filozofii, wedyjskiej. Są to dwa zupełnie różne y, przestrzenie analizy intelektualnej. W filozofiach y, teistycznych, do których właśnie należy Ramanujo Czaria Bóg, Kryszna jest stawiony na najwyższym y, piedestale. I to jest chyba oczywiste. Ktoś, kto praktykuje wiedzę duchową, zdaje sobie sprawę z tego, że miejsce Boga już jest zajęte. Tak czy nie? <ścoughs> Ty, czy... Jest to logiczne, jest najwyższa żywa istota. NITIO NITIANA nam Szczepanasz, kaman, nam jak mówią, siastry, albo siastry które, w których opisana jest rola najwyższa osoby Boga, że jest wiele świadomych żywych istot, ale pośród nich jest jedna najbardziej świadoma i ona utrzymuje wszystkie żywe istoty. Więc tym kimś, kto jest najwyższy, jest. Yy, tym kimś jest najwyższy, Kryszna i on utrzymuje całe stworzenie więc zrozumiałych względów dla osoby, która praktykuje życie duchowe nie ma kwestii, czy yy, może jak gdyby usiąść na miejscu Kryszna dlatego, że to miejsce jest wiecznie zajęte yy, tam nigdy nie ma wakatu dlatego też yy, w kulturze i filozofii dalekich Indii ta kwestia jest jednoznacznie określona Natomiast jeżeli patrzymy na to z, filozofii, z perspektywy filozofii zachodnioeuropejskiej, wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego też chciałbym w dzisiejszym wykładzie przybliżyć wam sylwetkę Ramanuja Czary, osoby, która położyła kamień węgielny pod rozwój świadomości Kryszny. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie prawopad. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie prawopad jego mistrz duchowy, śla I wszystkich nas nie byłoby tutaj, gdyby nie szła Ramanuja Czary. Dlatego Gołdi i składają pełne szacunku pokłony ślora Ramanu jako temu, kto pokazał nam w jaki sposób funkcjonować w przestrzeni duchowej. To jest, to jest oczywiście współczesny obraz Ramanu Giaczari, ale pokazujący go w całej swojej chwale jako Saniasina, osobę, która poświęciła swoje życie nauczaniu wiedzy wedyjskiej. Zaczniemy ten werset od, piękne, od, ten wykład od pierwszego, w, pięknego wersetu. Ten werset glorifikuje śla Ramanuja Czary. Jego tłumaczenie brzmi następująco. Wielbię Sripada Ramanuja, inkarnacji Ananta Szeszy, który przyjął narodziny w miesiącu Czaitra, czyli kwiecień, maj, to jest ten miesiąc, który mamy, szóstego dnia... Popełnik księżyca w Tundirades, czyli w krainie Chola który, i który przybył na tę planetę, aby stanu, ustanowić filozofię shri To jest nasz obowiązek Obowiązkiem Wielbiciela Kryszny jest gloryfikowanie czari. Dlatego, że aczaria to ktoś, kto daje nam szansę na y, duchowy rozwój Co więcej, otwiera nam drzwi do świata duchowego i dzięki jego miłosierdziu y, jesteśmy w stanie przez te drzwi przejść pod jednym warunkiem, że tego chcemy. A czaria nie jest kimś, kto przepycha nas przez drzwi. Mówi idź, idź, idź. Tam jest taki wspaniały świat duchowy. Mieszka tam Kryszna i wiele różnych fajnych osób. <gryśla> yy, spróbuj tam pójść. Na czaria przedstawia propozycje, ale my z tej propozycji powinniśmy umieć chcieć skorzystać. Więc a czaria nie jest kimś, kto ciągnie nas za wszelką si siłę do Kryszny. Dlatego, że to, co w nas jest najważniejsze, to wolna wola, żeby podjąć tą ścieżkę. Więc hmm, dzisiaj zaczniemy może wersję od bardzo niezwykłej yy, kwestii, którą porusza śloparobad w Bhagavadgicie, to jest rozdział 13, wersety 8-12. Tam pojawia się wyjątkowo interesujący yy, widać wyraz, termin acharyopasana. Ten werset opisuje cechy osoby duchowo zrealizowane. Te wersety opisują cechy takiej osoby Jednym z, Jedną z cech jest Opasana, Czyli podążanie w ślady Aczari, W ślady nauczyciela Kresznan w bardzo wyraźnie Kresztan w bardzo wyraźnie mówi Że jest to Droga do sukcesu Podążanie w ślady Aczariów i jego instrukcji gwarantuje nam życie duchowe. Aczariowie są tymi, którzy inspirują nas do tego, abyśmy studiowali Bhagavad Gita. Dlatego pasa nam, jest to jedna z cech Wielbiciela Kryszny, którą stosuje w swoim życiu, podąża w ślady Aczariów. Podążanie w ślady Aczariów jest bardzo bezpieczną ścieżką, ponieważ daje temu, kto stąpa w jego ślady, Bezpieczeństwo dotarcia do Boga. To Acharya jest tą autostradą do świata duchowego. Acharya i jego reprezentanci, jakimi są mistrzowie duchowi. Dlatego też istotnym aspektem całej tradycji Ramanuja, Achary, Shisampradai jest podążanie śladami mistrza duchowego. I chcę w tym wykładzie właśnie ten wątek podnieść. <śmiech> W Pradai, ale również w ogóle w tradycji południowych Hindi istnieje pojęcie Acharya Abhimana. Acharya Abhimana to nic innego jak stałe odwoływanie się do nauk nauczyciela. Jest to istotny wątek dlatego, że uczy wyznawcę samoświadomości i uczy również kogoś kto podąża ścieżką duchową tego, że ma ona charakter dynamiczny. To znaczy, że nauka życia duchowego jest wymagana stale od nas. Jeżeli zatrzymujemy się na jakimś etapie życia duchowego i uważając, że wszystko jest ok, że już jestem wystarczająco zaawansowany, już wystarczy, może trochę odpocznę, to oznacza, że nie rozumiemy dokładnie Acharya Bimana. Całe nasze życie tak mówiliśmy dzisiaj rano na wykładzie jest niczym innym, jak odwoływaniem się do tradycji życia duchowego i tradycji wiedzy wedyjskiej. Dlatego też wiedza wedyjska w naszej praktyce musi być stale świeża. Tak czy nie? Czy lubimy jeść świeże owoce? Tak jest. Nikt nie ma wątpliwości. Zjemy oczywiście inne, ale mniej chętnie. Tak samo, jeżeli chodzi o wiedzę duchową. Musimy stykać się z tym, co jest świeże, bo jest świeże i my musimy być świezi, żeby to przyjmować. Dlatego acharya Abimana oznacza odwoływanie się w swoim życiu do wiedzy duchowej, do wiedzy, którą zostawił acharya. W praktyce Gołdia Wajsznawów jest odwoływanie do tego, co Prabhupada powiedział. To, do tego, co powiedział śla Prabhupada. To powinno być naszą yy, osią naszego życia. Czyli pamiętanie o tym, co zostawił on nam jako spuściznę i korzystanie z tego w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest nasz obowiązek, ale nie przymus. Tak jak mówiłem, Aczaria nie przeciąga ucznia koni mi do świata duchowego. Nie batorzy swojego y, sisia, sh każąc mu mówić coś do Kryszny. Nie, Aczaria proponuje. Natomiast propozycja pochodząca ze strony Aczarii dla ucznia z obowiązkiem. Więc co oznacza termin acharya? Literalnie, czyli dosłownie oznacza acharya. Ślapropat wielokrotnie o tym mówi. To jest ten, kto naucza własnym przykładem. Jest to bardzo ważny element. My ten wątek omawiamy już na trzecim wykładzie z seminarium. Ci, którzy chodzą, to wiedzą o tym, co, jak ważny jest przykład. Więc jeżeli chcemy być skuteczni w wywieraniu wpływu, jakby powiedziała psychologia społeczna, Musimy dawać odpowiedni przykład. Jeżeli chcemy y, y, rozpocząć y, skuteczne transakcje biznesowe, musimy wiedzieć, jak to przeprowadzić i musimy zachowywać się jak negocjator i biznesmen, biznes tak czy nie. Jeżeli przyjdziemy na spotkanie, y, w którym będziemy omawiać kontrakt na 30, tysięcy, 30 milionów euro w sandałach i, i w pióropuszu na głowie no to zrozumiemy, że druga strona nie będzie zbyt zachęcona, żeby z nami pracować. No chyba, że jesteśmy Jobsem, ale Jobsa już, jobsa już nie ma i drugiego nie będzie. Yy, dlatego też istotnym elementem jest to, żebyśmy odpowiednio się zachowywali. Więc acharya to ten, kto daje przykład. Acharya daje przykład swoim postępowaniem, swoim zachowaniem i swoją wiedzą. Achary rozpoznajemy tak jak yy wysokiej klasy intelektualistę po tym jak mówi. I co mówi? Ale co więcej, aczarię również poznajemy po tym, jak się zachowuje, kiedy nie mówi. Kiedy widzimy nasz, naszego nauczyciela duchowego, to widzimy, że zachowuje się z godnością, tak czy nie? Że daje przykład również swoim, swoją postawą behawioralną, czyli zachowaniową. I jest to kompletne. Dlatego aczaria to ktoś, kto naucza własnym przykładem. Więc de facto... My wszyscy jesteśmy aczariami, albo powinniśmy być aczariami. <grymnie> powinniśmy umieć dawać odpowiedni przykład inny. Oczywiście musimy rozumieć, że my jesteśmy mikroskopijnymi aczariami. Ci, którzy byli przed nami, mieli o wiele większą y, dozę życia duchowego w sobie i o wiele większą mozę jej przekazywania. Ale to obowiązuje nas wszystkich. Zachowanie i postawa. Yat-yat ti shresthas stąd mówi Bhagavad Gita, a czaraty Cokolwiek uczyni wielki człowiek, każdy idzie podążał jego śladem. Standard, jaki ustanawia swoim przykładem, zachowaniem, naśladuje cały świat. To mówi Kryszna. I wiemy o tym, że Kryszna wie, co mówi. Tak czy nie? Mają wątpliwości? Nie, Kryszna wie, co mówi. To jest jedy... Przypuszczam, że jedna. Jedyna osoba, która w 100% wie, co mówi, poza jego reprezentantami oczywiście. Więc to jest fakt. To, co Krishna mówi, jest faktem. Więc jeżeli nas nauczamy, to powinniśmy dawać odpowiedni przykład. I właśnie aczariowie przyszli po to, żeby nie tylko uczyć nas wiedzy duchowej, ale pokazywać, jak się zachowują. Tak ślad Maharaj mówił mi o tym, jak często obserwował Prabhupada, który przyjeżdżał na lotniska. I y, szlop, y, tyka machacz mówił, że przypatrywał się Prałupadzie i patrzył, jak on chodzi. I powiedział do mnie: Prałupad nie chodził jak zwykły człowiek. Mówi, mówiąc y, to w ten sposób, że jak idziemy, to ta nasza głowa gdzieś tam podskakuje, prawda? Każdy ma swój rytm chodzenia. Ale jest ten ruch ciała w górę i w dół. I tyka machacz powiedział, że dla mnie zaskakującym było to, że Prałupad płynął. Że nie widziałam tego podskakiwania głowy, jak szedł. Więc yy, to jest bardzo istotne, że czaria pokazuje również, w jaki sposób się zachowywać. Prabhupada wielokrotnie mówił, że chcesz poznać człowieka, to zobacz, jak się śmieje. Yy, dlatego też istotnym elementem życia duchowego jest również ta strona behawioralna. Więc jeżeli chcemy nauczyć się życia duchowego, yy, wiedza stoi przed nami otworem. Zgodnie z, z opinią śruty i smrity, czyli pism objawionych, acharia musi posiadać następujące cechy. Wajdika agresar musi ściśle podążać za tradycją wedyjską i na jej bazie prezentować nienaganną postawę, czyli zachowanie i maniery. To jest cecha acharii, czyli podążamy ściśle za tradycją i prezentujemy odpowiedni standard zachowania. W dzisiejszym czasie yy, czas jest to oczywiste, że jeżeli chcemy wywierać wpływ, musimy odpowiednio się zachowywać. Więc również czyni to Aczaria. Yy, również również to, czy, to, yy, czyni to nauczyciel duchowy. Tak jak zobaczcie te, te osoby, z którymi obcujemy. Yy, tak jak Idady Maharaj. Idady Maharaj jest yy, sannyasinem z duchowego żurnala. Tak są różne żurnale mody, prawda? Kelvin Klein. Yy, Gucci, Jean-Paul Gaultier, and Corporation wielu, wielu innych. <głos> yy, Hugo Boss. Oni wydają swoje żurnale, prawda? gdzie możemy obejrzeć albo na wybiegach modeli, albo modelki ubranych w ich stroje, ewentualnie zapoznać się z najnowszymi trendami mody. Więc jeśli chcecie, chcecie zobaczyć, jak wygląda yy, żurnal ubioru duchowego? Popatrzcie, jak, indra, jak się ubiera interdium na swan. To jest Wilbiciel, który może wydawać żurnale z tym, jak należy się zachowywać, jak należy wyglądać. Drugi wątek. Śradalu. Śrada oznacza wiarę. Więc aczaria musi bezsprzecznie posiadać wiarę i co więcej, ta wiara nie może być zachwiana. Wiarę w Krysznę. To jest cecha aczari, że Aczaria zawsze widzi Krysznę i zawsze wie, że Kryszna ma wpływ na jego życie. I co więcej, zdaję sobie sprawę, że yy, tego typu nastawienie gwarantuje mu spokój. Jakie trzy bramy prowadzą do piekła? Poż no, no, no, dobrze, dalej. Pożądanie gniew i chciwość, prawda? A kto osiąga życie duchowe i wolność od niepokoju? Osoba wolna od strachu. Więc zaczarnia to ktoś, kto, o tym mówi Bhagavad Gita, w żaden sposób nie jest niepokojony przez strach. Bo tak naprawdę czego mamy się bać? Popatrzcie na to tak perspektywicznie. Co ma być i tak będzie Nie możemy być bezczynni Ale w każdej czynności musimy polegać na krysznie To jesteśmy spokojni To jest szadalu To pokazują oczariowie Czego masz się obawiać? Kryszna jest cały czas obok ciebie Jeżeli obawiasz się, że kryszna nie jest obok ciebie To twój duchowy jest zawsze obok ciebie Nirahankara, czyli musi być wolny od przejawów egoizmu, egotyzmu i egocentryzmu. Bardzo ważny element. Acharya nigdy nie uważa się za acharię. Jeżeli pradaje podaje nawet, no mówi to o tym Vaidika Deshan, uczeń Ramanuj, podaje kryteria tego, o czym nie powinien myśleć acharya. <grystanie do> się <siebie> do samego siebie. Jednym z tych obszarów niejako niedopuszczalnych jest właśnie myślenie o sobie jako aczari. Aczaria zawsze uważa się za sługę sługi. Co możemy zobaczyć w wielu przypadkach. Wielu było wspaniałych aczariów, czy nauczycieli w, naszym, również w naszej świadomości Kryszne, Gaudiya Vajsnavizmu, którzy uważali się za niższego ma na ulicy. Począwszy od pana Czajtani, Mahabrabhu. Samego Boga. Czy myślisz, że kiedy pan cejtania mówi nastroju wielbiciela Trinada pisoniczna Tarora Pisa, Hishnona, Amanina, Nena, Kirtaniya, sadhari To opowiada sobie od tak, ad hoc że było dobrze, żeby dobrze wziął. Nie, on tak czuł. To jest nastrój samej, samego Kryszny. Jeżeli chcesz zrobić postęp, podążaj w ślady tego, co powiedziałem. Więc Aczaria nigdy nie myśli o sobie jako Achari, tak samo jak wielbiciel nigdy nie myśli o sobie jako wielbicielu. Wiecie zawsze myśli o sobie jako słudze sług swoich braci i sióstr duchowych To jest bezpieczna pozycja Więc podążając ślady aczari Uczymy się również porzucić Ahankara, czyli fałszywego Ahankara, czyli fałszywego To jest ta drobniusieńka warstwa, która oddziela nas od Kryszny Wiecie co nas dzieli od Kryszny? A fałszywego To jest jedyna przeszkoda Żadna inna nie jest tak y, y, obarczająca naszą relację z Bogiem jak y, właśnie fałszywego. Więc ahankara oznacza, anira hankara oznacza kogoś, kto przenosi swoją postawę ponad fałszywego. Więc najbezpieczniejszym rodzajem zrozumienia tego y, jest służenie tym, kto mają w, y, wiedzę. Jest takie powiedzenie: im większa wiedza, tym mniejszego, i mniejsze, mniejsza wiedza, tym większego. I mamy większą wiedzę duchową Te nasze, szczególnie w tym przypadku Ego jest coraz mniejsze. Jaka, jaka jest moja pozycja? Było przede mną tylu wspaniałych baktów Tylu potężnych nauczających Którzy napisali tyle komentarzy Jaka jest moja pozycja w tym całym y, szeregu? Mogę być prezydentem Mogę być GBC Mogę być tym czy tamtym Ale ja jestem zawsze sługą sługi Nie zapominam o tym To jest nierachanka Wolny od wpływu fałszywego Ego więc im większe ego, im większa wiedza, tym mniejszego. I im, większe, im, wie, im mniejsza wiedza, tym większego. jest też takie powiedzenie do tego wątku w ogóle wraca się bardzo mocno no, w współczesnych szkołach y, coachingowych. Y, y, wielcy tego świata powoli odkrywają coś, co na dawno powiedział. Jeśli chcesz zrobić postęp, pozby, pozbądź się fałszywego ego. Jeśli chcesz zrobić dobry biznes, bądź pokorny. Nie, nie, nie przesłyszeliście się. Jeżeli chcesz być dobry w biznesie, naucz się być pokorny. To mówią ci, którzy uważani są za koryfeuszy współczesnego biznesu. I to jest bardzo ważne, dlatego że ego jest jak pies. Jeżeli my wyprowadzamy psa na spacer, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli y, pies wyprowadza nas na spacer, mamy rzeczywisty problem. Widzieliście te y, scenki? Ja mieszkam w centrum miasta, więc widzę, jak często ludzie borykają się z wyprowadzeniem psa na spacer. Oni wychodzą, bo są kontrolerami, ale to jest ten pies jak ruszy w długo, to ten biedny człowiek tam biegnie, o zatrzymaj się. Ostatnio miałem taką sytuację, że wracam ze świątyni tydzień temu i obok w bloku mieszka sąsiadka, która ma psa, bym powiedział, takiego dość wyszuka wyszukanego w manierach. To znaczy ten pies lubi się rzucać na innych. Ja mam dobrą lecę z tym, z tym psem, dlatego że często w śmieci i go spotykam razem z panią. się znaczy przyzwyczaił do mnie, więc reaguje tak bardzo żywiołowo. Wracałem wieczorem z tymi torbami, bo dostałem tutaj wspaniałe prezenty, od baktów, yy, już było ciemno. I wyszła ta pani z tym psem na spacer. jak mnie zobaczył, to się to na mnie rzucił z radości, ale zrobił to tak, że ta kobieta się przewróciła. Ja byłem przerażony. Mówię, no coś się stało, podniosłem tą panią. On mówi, nie, nie, nic się nie stało. On tak często reaguje na ludzi, którzy, których lubi. Ja mówię, Boże, to jak reaguje na tych, których nie lubi? <głosy> <głosy> więc, więc ego jest jak pies. Jeżeli wyprowadzamy go na spacer, mamy nad nim kontrolę, jest wszystko w porządku. Ale jeżeli ten pies wyprowadza nas i my się tam... Obijamy od jednego krawężnika do drugiego i uważamy, że jesteśmy kontrolerami, to znaczy, że musimy sobie kupić albo mniejszego psa, albo zrezygnować w ogóle. Żeby nie torturować żywej istoty. Dobrze. Kolejną cechą achari to jest mantra wit. Wit oznacza specjalistę. Mantra wit oznacza kogoś, kto jest biegły w umiejętności intonowania mantr oraz znajomości immanentnego znaczenia. To jest bardzo istotne. Mantra ma moc wtedy, kiedy jest właściwie intonowana. Ale jest jeszcze ważniejszy aspekt. Ona ma moc wtedy, kiedy pochodzi z właściwego źródła. I Padma Purana mówi wyraźnie, jeżeli chcemy, żeby nasze intonowanie y, mantra odniosło sukces, musimy ją pobrać, albo zrobić download z odpowiedniego źródła, odpowiedniego serwera. Jeżeli downloadujemy mantrę z niewłaściwej lokalizacji w sieci, no to możemy dostać niewłaściwą treść. I wtedy wielki brat sieciowy zrobi nam bana. <grymne> Dlatego mantra vid to ktoś, kto wie, jak intonować mantry i wie, skąd pochodzą. I to jest zaczaria. Mantra vid. Jeżeli nie wiemy, jak intonować mantry, zapytamy się guru. prawaczana, na nipuna, o właśnie, to jest bardzo istotne. Prawaczana oznacza nauczać, przekazywać. Oznacza właściwie sposób uczenia innych. Prawaczana może być e, również tłumaczone, używszy terminologii y, zachodnioeuropejskiej, jako działalność kaznodziejska. Y, Prałupa często używa słowa preach, nauczać, prawda? Więc prawaczana to ktoś, kto czynnie naucza, ale robi to w taki sposób, żeby zainteresować odbiorców. To jest moca czary, A Czari jak mówi, to wszyscy słuchają. Tak jak Shilapra upadł. Tak jak Trika Maharaj wielokrotnie mówił, szczególnie w tych pierwszych latach, kiedy nauczanie było organizowane w kręgach dość, można powiedzieć, mocno kontrkulturowych. Czyli wszystko było ok. Tak jak Rydanda Maharaj mówił, że kiedy ona się przyłączył do baktów, to wcześniej był w społeczności ludzi, którzy należeli do, do kontrkultury, czy subkultury hipisów. I Yy, opracowali bardzo ciekawy sposób komunikowania się. Tak zwane były wolne chaty, gdzie każdy mógł przejść i mógł mieszkać do oporu, jeść spać, yy, robić inne rzeczy, bo poza jedzeniem i spaniem są również inne rzeczy, które ludzie robią przez studią siastry. W każdym razie, yy, albo określone inne czynności. W każdym razie Macharz mówił, że był yy, tak zwany kod porozumiewania się w, w wolnej chacie była tak zwana zasłonka. Jak była odsłonięta, wszyscy mogli wejść. Jak była zasłonięta, to był opór. Nie ma więcej miejsca. Więc takie były, w takich środowiskach ślap, ślapropad nauczał. Więc te pierwsze wykłady były bardzo trudne, bo ludzie w ogóle nie byli przyczeni do słuchania. Ale kiedy, i Maharaj, który się przeoczył wcześniej, powiedział, że kiedy praopad wychodził i mówił, wszyscy słuchali. To jest prawa czana wipuna, czyli cecha acharii. Czyli raz, że musi mieć wiedzę, dwa, że musi ją właściwie wyjaśnić, a trzy, spowodować, że słuchacze próbują coś z tego wyciągnąć. A Aczaria stosuje starą metodę akademicką, bo jest nauczycielem duchowości. Lepiej intrygować i inspirować, niż zanudzać. To znaczy, Aczaria przedstawia wiedzę w taki sposób, że każdy z nią może y, zrobić, każdy może zrobić niej właściwy użytek, pod warunkiem, że chce. I szanga, czyli musi być wolny od jakichkolwiek form przywiązania. To jest naprawdę wielka cecha, bycie nieprzywiązanym. Ja nie, nie mam na myśli nieprzywiązania jako bałaganiarstwa, bo to słyszymy często. O, on jest nieprzywiązany, czyli, albo inny temat. O, on jest nastroju transcendencji. To są takie słowa, tak zwane eufemizmy. To oznacza... To, to oznacza, że osoba, która jest nieprzywiązana, jest nieprzywiązana wewnętrznie, ale zewnętrznie wykonuje swoje obowiązki. Tak się rozmawiałem z prabu, kiedy się przebierałem tutaj o tym, czym jest obowiązek i czym jest wolność od wykonywania obowiązku i wolność od reakcji. Że my nie jesteśmy niewolnikami Kryszny. My wykonujemy nasze czynności w sposób bardzo, bardzo skrupulatny i czysty, natomiast efekt zostawiamy Bogu. Wewnątrz jesteśmy wolni, dlatego że wolność od czynu jest prawdziwą wolnością. Nie wolność od czynu, tylko wolność od efektu czynu jest prawdziwą wolnością. O tym Kryszna mówi, Bagawat Więc jeśli chcesz być wolny, bądź wolny od czynu, który wykonujesz, od efektu, ofiary go Bogu. Wtedy jesteś bezpieczny. Zakładam, że, zakładam, że zakładamy, że Kryszna wie, co z tym zrobić. Tak czy nie? Kryszna ma swój własny plan, on wie, więc zostawmy to jemu. Znaczy, Czego mamy się obawiać? Więc niż szanga, musimy być wolni od przywiązań. W dobrym i właściwym tego słowa znaczeniu. To musimy dbać o swoich najbliższych, dbać o to, co robimy, być świadomymi, ale wewnętrznie oferować to Bogu. O, ślubaktisjanta Maharaj, kolejna czaria z yy, Gaudia Vaisna z innej tradycji, ale czaria jest czaria, mówi o kolejnych cechach wielbiciela. Achari. Przede wszystkim jest to miłosierdzie. To jest pierwsza cecha aczari, czyli nauczającego. Musimy być miłosierni. Jeżeli nie masz miłosierdzia, musisz rzucić do swojego pokoju i nauczać cztery ściany. One są miłosierne. Wysłuchają. Tego miłosierdzie. Kto pamięta ten werset z Bhagavatam? Titiksha svakarunika. Mierz duchowy, czyli nauczający jest Udekorowany, Sadu na to jest, Bushana oznacza udekorowanie kwiatami. Girlandą y, Achari jest tolerancja miłosierdzie. Jeżeli, I to jest to, co widzimy w, chociażby w Prabhupadzie. Prabhupad przyjechał? Prabhupad mógł spokojnie zakończyć swoje, y, swój los ziemski we Wryndavan. Miał wszystko, mieszkał we Wryndavan, w świętym miejscu, miał szacunek. Ale dlaczego tam nie został? Dlatego, że podążał w ślady swojego nauczyciela Aczari. To to z powodu miłosierdzia. Miłosierdzia, które pokazuje żywym istotom, że ścieżka służby oddania to nie jest miękkie łóżko z pięknymi, złoconymi krawędziami. To jest ciężka duchowa praca i tak ślaba ktisydanta Sarazati Takur mówi, ścieżka służby oddania jest pełna cierni. Co to znaczy? Oznacza to to, że czaria to ktoś, kto nam pozwala te ciernie usunąć. Z powodu miłosierdzia. Kolejną cechą jest to, że aczaria jest nieustraszony. Jeżeli chcesz przyjąć saniasę, to najpierw naucz się być nieustraszony. To powiedział yy, yy, prałupadki jednemu ze swoich uczniów. Jeżeli jesteś nieustraszony i widzisz wszędzie Kryszna, wtedy możesz przyjąć saniasę. Zastanów się nad tym. I, i dlatego też istotą naszego życia jest nieustraszoność. Dlatego, że achary byli nieustraszeni. Przykładem jest prachlad Maharaj. Czy wyobrażacie sobie chociaż jedną milionową tego, co y, przeszedł y, Prahad Maharaj w naszym życiu? Wyobrażacie sobie to? Wszystkie przejścia, które miał? My byśmy się, przynajmniej ja, przewrócił na, na, na pierwszym zadaniu. Pytał, gdzie jest Kryszna, dlaczego nam nie pamięta. Prahad Maharaj miał pełne zaufanie. Więc Bhaktisanta Maharaj mówi, że jeżeli chcesz być nieustraszony i nauczyć się nieustraszoności, na ślady Prachata Maharaja. Kolejna cecha. Absolutna lojalność wobec swojego mistrza duchowego oraz poprzednich aczariów. W każdym aspekcie swojego życia. W mowie, piśmie i postawie. Ten wątek się przywija przez literaturę wedyjską. Wątek lojalności. Lojalność jest to cecha, którą lubi Kryszna. Kryszna przyjmuje do swojego królestwa tych, którzy są lojalni wobec niego. Tam nie ma losówki. Prawda? Albo nie ma ustawionego bramkarza, yy, który będzie wpuszczał ludzi od tak, bo mu się podoba. Za bikrza, prawda? <grafy> nie, wszystko jest zaplanowane. Dlatego, że Kryszna lubi lo osoby lojalne, które dedykują. Czym jest lojalność? To jest cecha rycerska. Lojalność oznacza stan, w którym my, niezależnie od sytuacji, w której się znajdziemy, podążamy za naszym nauczycielem. I tą lojalność Kryszna ceni. Dlatego też w każdym aspekcie naszego życia powinniśmy być lojalni Wobec naszych nauczycieli i wobec Aczari Dlatego tu jesteśmy Że szukamy w sobie tej lojalności Staramy się ją wynieść na, na taki można być pierwszy plan I dlatego idziemy w dobrym kierunku o, Właśnie kolejne cechy Poczucie totalnej bezbronności To się nazywa Kinchina To znaczy, że wielbiciel czuje się bezbronny Czuje się, rozumie swoją maleńkość, niewielkość, rozumie to, że tak naprawdę, jest, w porównaniu do pana, jest bardzo malutką partykułą. To jest właściwa postawa. Bibiś rozumie swoją nicość. To znaczy, że uważa się za nikogo. Jeżeli uważa się za nikogo, to jeszcze dobrze, ale nie może innych uważać za nikogo. <śleszamy> to jest ta różnica. My mamy prawo uważać siebie tak, jak się, no, chociaż też musi być pewna granica, jak siebie samych traktujemy. Ale y, musimy zrozumieć, że tak naprawdę wobec majestatu Kryszny, kim jesteśmy? Prabhupada mówi, że y, mówił, że Kryszna stwarza planetę, my stwarzamy samochód. Jest różnica? Zrozumienie, czyli na Aniagati, zrozumienie, że poza Kryszną nie ma żadnego innego bezpiecznego schronienia. Oraz w rezultacie wiara w ochronę Pana. Czyli wierzymy, że Kryszna zawsze ma nas wobec nas jakiś plan. My możemy go nie dostrzegać. Z różnych powodów. na naszej ograniczoności. Albo po prostu z powodu takiego pomysłu Kryszny. Ale to nie znaczy, że On o nas zapomina. Że On jest kimś, kto żyje daleko od nas. My nie hołdujemy filozofii deizmu która polega na tym, że Bóg stworzył Wszechświat, a teraz się nim w ogóle nie interesuje. Jest na wakacjach na Hawajach. Napracował się, wykonał robotę, wszystko jest, a teraz musi trochę odpocząć w dobrym miejscu. Nie, Bóg jest cały czas aktywny w tym świecie. I o tym mówi Ramanu Jacharya. Więc również my... Daj mu wykonać służby oddania. W każdym bądź razie... Y, to jest ten aspekt, że Bóg jest aktywny i Bóg wobec każdej żywej istoty ma plan. Czyli wobec Wajsztawy nie ma planu? Kto jest przeciw? <śmiech> nie ma. Zawsze wobec ma nas plan. Dlatego musimy umieć polegać i uczyć się tego, jak robili to aczariowie. No, Kategoria aczariów. Mamy dwie kategorie aczariów. Pierwszą kategorią aczariów jest to Anuvriti prasanna aczaria czyli nauczyciel, który jest osobą, do której bardzo trudno dostrzec. Jest osoba, która trzyma wiedzę wedyjską, będąc zrealizowaną, w, jak to można by powiedzieć, pod korcem, ukrytą. Bardzo trudno jest tą wiedzę od tej osoby uzyskać. Co więcej, ta taki nauczyciel bardzo mocno testuje swojego ucznia. Dopiero po wytrwałym Yy, dochodzeniu i jak gdyby interesowaniu się ucznia procesem ten nauczyciel spróbuje coś z tym fantem zrobić to jest bardzo ważne dlatego, że miedzy duchowy pod, poddaje yy, yy, ucznia testom. jest taka historia właśnie związana z Ramanuja Czarią Ramanu, Sipat Ramanuja Acharya yy, dostał polecenie, żeby udać się do Gosztipurny Gosztipurna yy, Maharaj to był yy, wielki wielbiciel którym yy, trzymał w yy, Sekretną mantrę. Yy, yy, Wieść mówiła, że ta mantra jest w stanie uratować każdego od na się i śmierci. Ramanurza Czaria dostał swoją, yy, swoje polecenia, żeby swoją uwagę zwrócić tamtą stronę i udać się do tego mistrza dogowego. Więc kiedy dotrze, dotarł, do, to było w Kanchipuram, Kanchipuram w ogóle go nie zauważył. Ramanuja Czaria, który był w tym czasie już bardzo potężnym nauczającym, osiemnaście razy dobijał się do drzwi swojego nauczyciela. Goszlipurna mówi, nie, nie znam cię, z kim ty jesteś, Jak, dlaczego tutaj przychodzisz do, do mnie i żądasz ode mnie tej mantry, jakie masz kwalifikacje? Więc każda zwykła osoba by odpuściła, ale Ramanuja Czaria to zajęło ponad rok. Chodził do Goszlipurna, będąc aczarią w tym czasie, będąc potężnym nauczającym mając setki uczniów, chodził pokornie do nauczyciela, żeby dał mu tą mantrę. Więc w końcu na Mahanash powiedział, "OK". Zdałeś test wytrwałości, więc znam ci to mantrę. Ale pamiętaj, nikomu tej mantry nie możesz przekazać. Jeżeli przekażesz tą mantrę, to pójdziesz do piekła. To jest mantra, która jest w stanie w tym wieku ocalić każdego. Ja ją dostałem poprzez sukcesję uczniów, czanna sukcesję uczniów, która, której jak gdyby najbardziej istotnym aspektem jest to, że chronienie tej mantry daje jej moc. Więc nigdy, przenigdy nie dawaj tej mantry nikomu. Więc Ramodja Acharya yy, uzyskał tę mantrę, wyszedł z Kanchipuram i wszyscy, ponieważ wiedzieli, że jest wielkim no, acaryą nauczającym, zaczęli go okrążać, ludzie, którzy byli w tym mieście. Więc no, Ramodja Acharya wszedł na najwyższy punkt i powiedział teraz wam dam potężną mantrę. Jeżeli będziecie intonować tą mantrę, yy, dojdziecie do Boga. Jeżeli będziecie uważali to mantrę intonować, zwróćcie na wajkunty. Om namo naraja I wszyscy zaczęli tańczyć, śpiewać tą, tą mantrę. Proszę sobie sytuację z Gosztipurną. Kiedy Gosztipurna dowiedział się, że ramąża Acharya dał to mantrę wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że cechą Achary jest miłosierdzie. Dlaczego on ma wyzwalać sam siebie? Jeżeli mam klejnot, to muszę tym klejnotem podzielić się z innymi. Proste, tak czy nie? Rozumiecie tą potęgę miłosierdzia? Ramanudża był wyzwoloną osobą, zanim się pojawił. Nawet korzystając z tej, nie musiał korzystać z tej mantry. Ale co zrobił? Poszedł ryzykując swój los. Dlatego, że nie, e, wykonanie polecenia mistrza duchowego, czyli guru aviagya jest poważną obrazą. Musicie się dowiedzieć, co się wydarzyło później. Gasztypura <głosy> nie był zadowolony z tego, że Ramanudża Acharya dokonał takiego ruchu. A więc wezwał go przed swoje oblicze. Mówi, co ty zrobiłeś? Mieliśmy umowę, miał być deal. Dostałeś mantrę, a odpowiedziałeś ją wszystkim. A on mówi, mówi guru nie mogę postąpić inaczej. Celem naszego rozwoju życia duchowego jest to, że w tym wieku Kali intonowanie świętych imion jest najbardziej potężne. Dlatego nie możemy zaprzeczać Juga Dharmie. Jeżeli Jogoddharmą jest intonowanie świętych imion Pana, jak ktoś może zabraniać nam jej realizacji? A poza tym cechą aczary jest to, czego nauczycia, że wszyscy muszą być wyzwoleni. Więc ja to zrobiłem i wiem, jestem gotowy pójść do piekła, dlatego że nie wykonałem Twojego polecenia, ale celem moim było to, żeby uratować jak najwięcej żywych istot. Więc jeżeli one zostaną uratowane, ja mogę śmiałość do piekła. Rozumiecie tą sytuację? Jak usłyszał to, to padł do stóp Ramanu, że to, to jesteś moim guru. Ja nie rozumiałem filozofii, więc przyjmij mnie na Ramanuj, Ramanu przyjął swojego guru na ucznia. To jest rozumienie filozofii. Więc to jest właśnie ta cecha. I to była właśnie ta, ta kategoria aczari. I wszyscy ci, którzy byli przed Ramanują, byli trudno dostępni. Żeby zostać, tak jak oglądamy filmy kung fu, prawda, że to, albo jakieś filmy walki, że jakiś mistrz mieszka na czubku skały, prawda, do której trzeba wejść po yy, linię, która ma 800 tysięcy węzłów. Na górze czeka smok dziejący ogniem, a jeszcze przed tym stoi wielki łucznik z mieczem i jednocześnie strzela na z łuku i bije w głowę. Yy, prawda? Cokolwiek. I wtedy, kiedy dotrzemy przed te drzwi mistrza, duchowe, czego nauczyciela, stylu, to musimy długo czekać. Tak samo było do czasów Ramanuja. Ramanuja Acharya był tą osobą, która wyważyła drzwi do nauczania świętych imion. Więc I druga kategoria Acharii. Kripa Matra Prasanna Acharya. Kripa oznacza miłosierdzie. Kripa Prasanna Acharya. Czyli ten, kto będąc y miłosiernym przyjmuje każdego. Każdego, kto chce słuchać. On to jest osoba, która posiada wiedzę duchową i co robi? Dzieli się ze wszystkimi. I właśnie wszystkimi tymi, którzy są słuchać. Dlatego, że wie, że zasiewa w nich ziarno. On nie gwarantuje sobie prawa do tego, żeby myśleć, kiedy to ziarno wzejdzie. O, bo już chce dokonać żniw. To nie jest mentalność oczary. Czary. wie, że zasiawszy ziarno miłości do Boga, głównym Żniwiarzem jest Najwyższy Pan Ten, któremu służy On sieje ziarna miłości oddania Z powodu miłosierdzia Po to, żeby jego mistrz duchowy I w konsekwencji Kryszna je zebrał Dlatego Kripa Matra Osoba, która jest miłosierna I wszyscy ci, którzy byli po nudży, Łącznie z nim należeli do tej kategorii Tak prabupad Czy prabupad odtrącał kogokolwiek? Oczywiście to nie jest tak, że można było robić wszystko. Chodzi o pewne posiadanie zasad. Ale Prabhupada był taką osobą, która przyjmowała wszystkich. Uczyła wszystkich. Tyle nie mogła. Łaska prawopada jest łaską aczari. Jeżeli mamy wątpliwość, że może kryszna nas opuścił, to nie miejmy wątpliwości, że opuścił nasz prawopad I nasz mistrz duchowy. Dlatego Kripa Matra Aczaria. Musimy być miłosierni. Ale również miłosierdzie ma swoje granice. Uczymy tych, którzy chcą się uczyć. O właśnie, teraz przejdziemy dalej do sukcesji uczniów. Tutaj może nie widać dobrze, bo nie, miałam, nie mogłem znaleźć dobrego zdjęcia, ale zaczniemy od, można by powiedzieć, yy, bardzo istotnej kwestii, ja tylko to muszę. O, tak, o sukcesji uczniów szczisz sam prawda. Zgodnie z tradycją. W tej sukcesji uczniów mamy dwie kategorie osób, które pośredniczą między nami a Kryszno. Świętych i nauczycieli, czyli aczariów, czyli guru. Pierwszymi takimi świętymi było dwunastu alwarów. Tutaj ta ulotoczka jest ta, to zdjęcie jest bardzo takim no niewielkie i niezbyt dobrej jakości. Bardzo trudno było mi znaleźć w ogóle alwarów. Ale jest to bardzo niezwykła grupa osób. O Alwarach możemy zrobić cykl wykładów, bo każdy z nich reprezentował niezwykłą moc i siłę. Ciekawe jest to, że Alwar, to jest termin tamilski, oznacza tych, którzy są zanurzeni w szczęściu płynącym do świadczenia Boga. Alwarowie to ci, którzy byli absolutnie pogrążeni w szczęściu i miłości do Kreszyna. Bardzo ciekawe osoby, dlatego że od nich pochodzi cała sukcesja Sri Sampradaya. Jest kwestia dosyć interesująca, dlatego że jest kwestia datowania. Jeżeli patrzymy na datowanie ich przyjścia z perspektywy konfesyjnej, to alwarowie pojawili się tuż po odejściu Kryszny. Pierwszy alwar pojawił się 43 dni po obośrzeniu Kryszny, przez Kryszna tego świata. Oczywiście nauka współczesna, głównie indologia, ale to było też glotolingwistyka. Mówi o tym, że archeologia mówi, że jednak oni pojawili się w siódmym stuleciu. Zawsze jest spór. Niektórych my przyjmujemy wersję konfesyjną i akceptujemy, że Alwarowie właśnie byli, byli tymi, którzy y nauczali świadomości Krysz. Alwarowie byli pierwszymi reformatorami. Jeżeli patrzycie tutaj, może znajdę. Nie wiem, czy to będzie widać. Jedna tutaj jest taka bardzo ciekawa postać to Antal Arwan pani, kobieta. Yy, yy, jeden z aczariów, yy, który był na początku yy, wśród Alwarów był kobietą, miał ciało kobiety. Alwarowie w ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że istnieje coś takiego jak podział kastowy. W dwa parajudzy, wyobrażasz się sobie? Yy, większość z nich pochodziła z najniższej klasy yy, i... Była y, osobami, które były bardzo mocno skoncentrowane na życiu duchowym. Y, Ananda Al Alwar. Piękna historia o Mataji, która była y, jednym z y, człowiek nauczających w tych czasach. Dlaczego mówię o Alwarach? Dlatego, że Alwarowie zapoczątkowali Sri Sampradaya. Tutaj poczytałam wam genezę. Więc y, skąd się wzięła nazwa Sri Sampradaya? Wiemy o tym, że założycielem jej była Shri, Czyli kto? Bogini Lakshmi. Kim jest Lakshmi? No, mało. Lakshmi jest najważniejszą kobietą we wszechświecie. Są jakieś pytania? Oczywiście jest mało małżonką wiśnią, no nie mamy do tego, ale jest najważniejszą kobietą we wszechświecie. Najpotężniejszą. I właśnie Lakshmi jest kimś, kto założyła tę yy, sukcesję. Tak jak widzicie, najpierw był Narayana. Narayan przekazał wiedzę swojej żonie. Lakshmi. Lakshmi przekazała wiedzę w Ishwakrzenie. to kto to jest, to pamięta? Ishwakrzen jest jak gdyby. Szambelanem wajkunty. On, on dowodzi wajkuntą. Czyli mówiąc inaczej, jest osobą, która dba o y, funkcjonowanie wajkunty. Jednocześnie jest przywódcą wojsk stacjonujących na wajkuncie. Więc Wiszfakszen uzyskał wiedzę od y, y, Lakshmi i y, na jej polecenie pojawił się jako na Malwar czyli Satakopan. 40 dni, 3 dni podejściu Kryszny. On był pierwszym, który wprowadził y, koncepcję y, wielbienia Lakshmina Rajana. Co ciekawe, 12 Alwarów, wszyscy oni, ja już teraz nie mam możliwości, byli inkarnacjami Kryszny, albo y, przyjaciół Kryszny, albo broni Kryszny. Właśnie, się pojawiła inkarnacja maczugi, albo y, inkarnacja miecza. Chyba Konotacje są jednoznaczne. Oczywiście pojawia się też inkarnacja Garudy czy Wiszwakszeny. W każdym bądź razie Alwarowie byli tymi, którzy położyli podwaliny pod Sri Pradaj. Tak mówiliśmy wszyscy byli inkarnacjami. Ja tylko tak przesmykam się po tym temacie. Mistrzowie duchowy. Bardzo istotnym elementem, że po Alwarach, Alwarowie zostawili, po Alwarach taką bardzo znaną osobą był Natamuni. Oczywiście ja podaję tutaj datowanie y, y, indologiczne, ale Natamuni był wielkim Aczariom, który y, zebrał wszystkie pieśni Alwarów y, y, i nazwał je Divya Prabandha. Ktoś, kto pochodzi z południowych Indii, wie, co to jest Divya Prabhandha. You know? Divya Prabhandha. Są to pieśni y, skompilowane przez napisane, czy znaczy wypowiedziane przez Alwarów i skompilowane przez Natamuniego. One mają cztery tysiące wersetów. Dlatego też... Y, tak widzicie, to jest nazwa, kolekcja boskich wersetów. Nazywane drawidyjską wedą albo tamilską wedą. Wszystkie były napisane w Tamil. I co więcej, był dziadkiem Jamunachari. Jamunachari to kolejna czaria, o którym powiemy parę słów. Bo wielki widbiciel, o którym teraz powiemy, jakie były tutaj relacje między nimi. I teraz przechodzimy do Ramanudży. Naczari, żebyśmy... Ramanuja żył w latach... 1017-1137, więc szybko licząc, żył 120 lat. <głos> Piękny wiek. Co więcej, do końca swojego pobytu był w pełni sprawny fizycznie i, fizycznie i psychicznie. Był osobą, która miała ogromną wiedzę i ogromny kuncz duchowy. Bardzo istotnym elementem jest znajomość wiedzy, posiadanie wiedzy na temat tego, co oznaczało imię Ramanuja. Jak pamiętacie, tą pierwszą mantrę, którą intonowałem na początku, było napisane, było, ta mantra mówi, że było inkarnacją Ananty. Tak, inkarnac Ramanuja Acharya była inkarnacją Ananty, czyli kogo? Pana Balarama, czyli kogo? Pana Nityanandy. Zgodnie z tradycją szkoły, yy, było inkarnacją również samego Lakshmana, yy, brata pana Ramachandry. Jak wiemy, jaką funkcję miał pana brat pana Ramachandry. Dlatego też jednak w krótkim czasie wiemy o tym, że Laksman był wielkim wielbicielem pana Ramachandry. Są też chłopiec z racji C, który posiadałby nazwany Rama Anuja, Ten, który jest zwolennikiem Ramy. Był tym, kto w absolutny sposób, doskonały sposób wcielał życie, wiedzę w życiu duchowym w perfekcyjny sposób. Ciekawą rzeczą jest to, że należał on do kategorii do kasty braminów Wada Smarta. To była bardzo znana tradycja, ale która była niczym innym jak grupą osób zajmującą się nauczaniem bizm W tym czasie, jak wiemy o tym doskonale, w Indiach panowała tradycja monizmu, czyli tradycja kogo? Shankarachari. Więc jak chciałbyś się nauczać, to musiałeś mieć wiedzę pochodzącą od szankaraczaru. Więc rodzice Ramanuczy postanowili wysłać go do szkoły Jadawa Prakasza. Jadawa Prakasz był w tym czasie bardzo znanym wedantystą. Osobą, która, do której przyjeżdżali wszyscy na nauki. I ponieważ taka była tradycja rodzinna, Ramanucza poszedł do tej szkoły. Ale tak jak zapytacie nasze dzieci, czy podobają się w szkole, obecnie. <grym> Yy, Ramanujar również nie miał specjalnie dobrych konotacji z miejscem do którego uczęszczał, ale był lojalny więc bardzo szybko przyswajał wiedzę do tego stopnia, że stał się najbardziej zaufanym uczniem Jadawa Prakasza. ale Jadawa Prakash yy, interpretował wiedzę wedyjską w sposób monistyczny i to już się nie podobało Ramanuj. ale ponieważ uznawał zasadę starszeństwa szanował swojego preceptora czyli nau nauczyciela Nigdy nie starał się być wobec niego nieprzyjemny, ale pewnego dnia dawał mu masaż yy, i Jadawa prakarz, był bardzo dobry nastroj, i zaczytował fragment Hiklandogia u który yy, został przez niego absolutnie źle yy, jak gdyby zinterpretowany. Ja nawet nie będę tutaj mówił, bo to jest mocna sprawa. W każdym razie, kiedy Ramanurza masując swojego mistrza duchowego usłyszał jego rozumienie wersji, zaczął płakać. I te łzy y, zaczęły spływać mu po policzkach i dotykały ciała góru. Ja y, dawał spodskoczył, dlatego że te łzy były parzące, parzyły jak wrzątek. Więc zorientował się, że coś jest nie tak. I zapytał, co się dzieje? Dlaczego, skąd jest taka u Ciebie, taki emocjonalizm? I wtedy Ramurza nie wytrzymał i powiedział, dlatego ale twoja interpretacja tego wersetu jest niewłaściwa. I przedstawił. Y, Chyba 30 różnych tłumaczeń tego wersetu w tradycji Sri Ale, mówi, ale mimo to, że Twoja interpretacja jest inna, ja cały czas jestem Twoim sługą. No ale traf chciał, że tak, traf chciał, że yy, zorientował się, że, że rośnie mu wielki konkurent. Dlatego, że Ramanu Rzeczaria był absolutnym autorytetem. Przyswajał wiedzę w, w sposób absolutnie niezwykły. No i co się okazało? Okazało się, że yy, Jadawa Prakasz uknął spisek na życie swojego ucznia. Yy, to jest taki bardzo mocny fragment, kiedy został przez niego wysłany z pielgrzymką do, nad Ganges, ale yy, w tym czasie poprosił jednego ze swoich uczniów, żeby w odpowiednim momencie y, stracił Ramanuja ze skały. Ale ten uczeń nie był w stanie tego uczynić. Powiedział Ramanuja, mówił słuchaj, jest taka i taka sytuacja, uciekaj. Więc Ramanuja opuścił tą, to miejsce. Jest wiele takich historii, tak jak w przypadku y, ślap Na życie Baktisidanty było mnóstwo y, prób zamachu. Dlatego, że ślap rozkroił koncepcję y, smarta na drobne plasterki. Dlatego spotkał się z wieloma nieprzyjemnościami. I kiedyś bardzo wiele, taki bardzo szanowny, bogaty człowiek zamówił killerów, którzy mieli go zgładzić. To była bardzo wysoka kwota. Więc oni przyjęli zamówienie. Profesjonaliści. Profesjonaliści nie pyta, tylko przyjmuje zamówienie. Ale kiedy przyjęli zamówienie i zorientowali, zorientowali się, kogo ma dotyczyć to zamówienie, to wpadli w panikę i pobiegli do szlaku upadli, złożyli pokojem Maharaj. Zapłacono nam, żebyście zgładzić, ale jeżeli byśmy to nawet powzięli taką myśl, do końca naszego, naszej egzystencji nigdy byśmy nie wyszli z piekła. Więc wybacz nam, oddali mu całe pieniądze, które miały być przeznaczone na jego zgładzenie, zostali jego uczniami. Więc podobnie w tym przypadku. Więc Jamanuja, w tym momencie Ramanujan odszedł z tej szkoły. I tutaj pojawia się osoba Jamunaczary. Y, tak tylko spętujemy, y, która była, w, który był wielkim wielbicielem Kryszny, ale który był bardzo w podeszłym wieku i oczywiście znał sławę Ramanudży, ale był bardzo y, rozżalony z tego powodu, że przyjmuje nauki w niewłaściwej szkole. Jamunaczary, piękna historia, Alam ala Bandar. Jak y, Acharya stał się królem i jak y, y, przestał być królem i stał się Acharyą. To jest cała historia, o którą mam, też opowiem kiedyś. Ramayamun Acharya był bardzo podeszłym wieku y, i nie miał komu przekazać swojego dziedzictwa. Więc Ramayamun Acharya, y, Acharya y, usłyszał głos wewnątrz, że powinien udać się do Jamuna do Aczari, żeby dostać od niego inicjację i żeby móc się spotkać z nim, ale kiedy doszedł na miejsce zobaczył, że jego guru opuścił ciało. Dla, niego to, dla wielki, wielu uczniów była to wielka rozpacz i to również dla Ramanuja. Ale w pewnym momencie Ramanuja zobaczył, że jego mistrz duchowy jest piękna historia. Ciało jego mistrza duchowego ma zagięte trzy palce w ten sposób. Zapytał się Baktów, jego, czy to jest zwyczajowa sytuacja. Yy, a Natomiast yy, oni powiedzieli, nie, pierwszy raz widzimy taki układ rąk naszego mistrza duchowego. Więc Ramanuża zrozumiał, że są to trzy polecenia dla niego, które ma powinien wykonać. Więc kiedy to zobaczył, złożył uroczysty ślub przed formą Yomunachari, ślubując. Po pierwsze, że będzie propagował wszemi wobec... Jeden z najważniejszych, to jest jeden z najważniejszych aspektów doktryny shi czyli czyli Nagati, czyli pełne oddanie. To jest cecha wyróżniająca shi sam ale również przede wszystkim nauczanie Ramanuczy, czyli Prapati, absolutne zawierzenie Krysznie. kiedy złożył ten ślub publiczny, jeden palec się wyprostował. <laughs> Druga... Drugi ślub, który złożył, że napisze komentarze do Divya Prabanty Alwarów. Dlatego, że na Tamuni, który skompilował to, nie miał czasu, żeby to zrobić. Zlecił to Jamonacari. Ale Jamonacaria miał tyle rzeczy na głowie w nauczeniu, że nie był w stanie z tego wykonać. Więc Ramanujan, medytując o swoim miszu duchowym, złożył taki ślub i w tym momencie drugi palec się wyprostował. Więc. Trzecim ślubem, który złożył Ramana było sporządzenie komentarza do Vedanta Sutry z perspektywy filozofii wischstadt yy, yy, Pamiętacie, jak byliśmy wykład na Goura Purnima? Mówiłem, że cechą wyróżniającą każdą ze, ze szkół Vedanty jest to, że posiada ona komentarz do Vedanta Sutry. Tak czy nie pamiętacie to? Mówiłem o tym. Więc yy, Shri Sampradaya nie miała takiego komentarza, dlatego Vedantyści Shankara którzy cały czas używali jego komentarza, Uważali, że ta szkoła nic nie warta. Więc Ramanuja powiedział ok, ja to zrobię. I wtedy trzeci palec yy, mistrza duchowego się wyprostował. Więc Ramanuja zrozumiał i wszyscy zrozumieli, że właściwie pojął yy, przesłanie swojego nauczyciela. Później Ramanuja, i teraz będziemy też puentować, tej historii jest bardzo dużo. Później Ramanuja udał się do Kanchi. To było polecenie, które przekazał mu jeden z uczniów Jamunachari. Tam, żeby spotkać się z Tirukala Nambi. To jest kolejna acharia. Triukolaj Nambi, to jest oczywiście imię nie sanskryckie, tylko w Tamil, był bardzo bliskim wielbicielem pana Varadaraja, to jest bóstwo w Shiranga. Pewnego dnia pan, pan, pan Varadaraj powiedział mu tak, mam dla ciebie sześć ważnych słów, chcę żebyś je zapisał i przekazał Ramanudzi. Te słowa, które dostał Nambi określały misję Ramanudzi. Więc Roman Uża dostał polecenie od uczniów Jamanu Chary, żeby udać się właśnie tam. Słuchajcie, to wszystko jest powiązane. Tam nie ma przypadku. No i kiedy sta stanął przed, yy, w Kanchi z Nambi, on powiedział tak, to jest sześć poleceń, które dostałem od yy, pana Waradaradża. Oto one. I tego, to jest twoja misja. Pan Narayana jest paramatmo. Dwa. Indywidualna błąd. Indywidualne duszy Dziwa są różne od paramatmy. To jest ważny wątek, dlatego że Shankaracharya uważał, że Paramatma i Dziwa są takie same, tożsame, nie ma różnicy, ani jakościowej, ani ilościowej. To są pierwsze słowa, które Varadaraj, Pan Waradaracz powiedział e, Nambiemu, że przekazał Ramanuj. Kolejna rzecz. Absolutne oddanie Panu Prapati jest środkiem do osiągnięcia wyzwolenia. Czwarta. W momencie śmierci należy pamiętać o Krysznie. Skąd my to z nami? Jaki to jest werset z Gity, Sarveshwar? Słucham. O, o, dobrze, dobrze, no, no. Kto pamięta ten werset? Tak, 8.5. Taki stan, jaki pamiętamy w momencie śmierci, taki stan osiągamy. Sanskrit, proszę. Ja też nie pamiętam, więc to nie jest Tak. Pamiętacie, jak nie pamiętam, leciała mi sanskrytka. Jako prawa małe jest przygotowane, więc... ja a czarny. Nie. Jam, jam, wapis, maram, Nie. antykalewa, ram, tak, tak. To jest to? <grymio> Co z sadu, to inna opinia. <grymio> w każdym razie, to jest fragment Bhagavad Gity, który mówi, że taki stan, jaki pamiętamy w momencie opuszczenia ciała, taki stan osiągam. Osiągnięcie wyzwolenia oznacza porzucenie materialnej koncepcji życia w każdym z jej wymiarów. Widecha mukti. Widecha oznacza ciało materialne, ale również wszystko to, co z tym ciałem materialnym jest związane. Więc nie porzucamy nie tylko ciała materialnego, ale wszystko to, co mamy z tym ciałem. Tak jak mój ojciec często powtarzał taką bardzo mocną tezę, ja też ją powtarzam. Trumna nie ma kieszeni. Mocne, ale prawdziwe. No tam też co zabierzemy Swój no, swojego nowego, nie wiem... Kadilaka, najnowsze słuchawy, w których będziemy słuchać ciekawej muzy. Co nam jeszcze włożą do środka, żeby się to wszystko spaliło? Co my będziemy yy, praktykowali pogrzeby faraonów? Nie, nie zabieramy nic. Więc to jest właśnie to, że kiedy chcemy osiągnąć stan życia duchowego, musimy porzucić widecha, koncepcję związana wide, z widecha, czyli ciała materialne. To jest widecha i uwaga, Ramanuża powinien przyjąć schronienie wielkiego wielbiciela pana Rajana, i otrzymać wiedzę na temat ceremonii Pancha Samskara. Więc uzyskawszy taką informację, Ramanuja udał się do tego nauczyciela, który go nauczył ceremonii Pancha Samskara. Wiemy co to jest, prawda? Ślaba taką napisał y, fantastyczny y, esej na ten temat. Pancha Samskara, co jest pierwsze? Urwa Paundra, czyli Tilak. Nie wiem czy wiecie, że w czasach jednej szkół Ramanuja Tilak się wypalało. To nie, że malowaliśmy sobie Tilak, Wciąż wypalają, prawda? No właśnie, więc mocna sprawa. I, i dysk. Jak będziecie grzeczni, to, to młoda i dziewana wam wykona taką ceremonię. Jest ognisko, kiedy tam zorganizuje tej ceremonię. Poprosimy. Ale to jest fakt. Cały czas jest to jak gdyby praktykowane. Ur, dwa, Więc w tych wszystkich czynnościach został jak gdyby przeszkolony tak to jest z wszystko 20 mi. O Jadawa Okazało się, że to muszę powiedzieć, okazało się, że jednak Jadawa Prakasz został miał szansę, dlatego że jego matka była wajśnawą. I kiedy dowiedziała się o tym wszystkim, co wydarzyło się w, w, w, z Romanu John, zaczęło nauczać swojego syna. O, jesteś wielkim wydantystą, jaką masz rozumienie wedanty? Jak nie szanujesz znaczari i nauczyciela. Więc sami wiecie, że można się poznawić każdemu, ale matce nie radzę. Więc matka tyle czasu pracowała nad Jadawa Prakaszą, będąc Wajsznawą, że Jadawa Prakasz zrozumiał swój błąd. I udał się do Ramona Dżaczari z prośbą o to, żeby wyjaśnił mu filozofię Vedanty. A Ramona Dżaczari powiedział, że nie ma czasu, bo zajmuje się teraz ceremonią Patrza samskara dla swoich uczniów. I wysłał swojego ucznia, który nazywał się zaraz, zaraz go przypomnę Kuresza. To jest też ciekawa post. Więc Kuresha y, wdał się w dyskusję z Jadawa Prakaszem. On oczywiście pokonał go w bardzo szybkim czasie. Jadawa Prakasz powiedział, nie mam żadnego innego wyjścia. Zostałem pokonany przez, y, przez ciebie. Muszę przyjąć inicjację. A Kureś powiedział, nie, to, ja nie jestem u guru. Mój guru siedzi i robi pan skarę w drugim pokoju. Możesz tam do niego iść. I w tym momencie Jadawa Prakasz przyszedł do Ramanodży. Ramanodża go inicjował, dając im, mu imię Gowinda jar. Po tym... Jadawa Prakash stał się absolutnie autorytetem, jeżeli chodzi o znajomość siostr. Nikt nie znał tak dobrze wersetów w literaturze wedyjskiej, jak Jadawa Prakash, czyli Govinda G.R. Kasi, znalazłeś? Ten... <grafy> Kasisza powiedział prawo, że ładuje mu się za danych, Są, a sami wiecie. No. Ale jest jeszcze jeden po, po, Proszę Kasi, proszę, proszę. No właśnie. Śmierci. To jest to samo, dokładnie. Wszystko. Mamy jedną wersję, dobrze. Więc tak. I Ostatnia rzecz. Tu mamy. Bardzo istotnym elementem jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mianowicie... Jednym z aspektów życia Ramanujży jest Vaishnava Seva. Dla, dla Ramanujży służenie Bhaktom było absolutnym priorytetem. Całe jego życie skoncentrowało się na służeniu wielbicielom Kryszny. I dlatego jest to przykład, który powinniśmy naśladować. Pamiętacie, mówiłem o tym, że Pan Chaitanya przyjął dwa aspekty z nauk Ramanujży: ze szkoły szli właśnie prapatty, czyli absolutne podporządkowanie, i bhakti jana seva, albo Vaishnava Seva, służenie Bhaktom. Dlatego też ten aspekt jest bardzo istotny. Całe życie Ramanudży było jednym wielkim basłem służenia baktów. Od początku do końca było to, jego było to jego najważniejszą czynnością i bardzo o to dbał, żeby baktowie byli, można powiedzieć, wyjątkowo mocno w tym usytuowaniu. Zaraz do tego dojdziemy. W ostatnich dniach Ramonja Acharya, podsumowując swoje życie, Zwróćcie uwagę, że Ramanuja ustanowił 75 głównych centrum nauczania doktryny w całych Indiach. Nawet w północnych Indiach. Z jednym miejscem mu się nie udało, to jest też piękna historia, z Jagannatem. To była rozrywka pana Jagannata i Ramanuja. Pan Jagannatowi się nie podawał patent Ramanuja na wielbienie. Ja mam swój, moi, ucznia, moi uczniowie mają swoją własną szkołę uwielbienia mnie, ale jeżeli chcesz poznać kogoś, kto Ci pokaże to, co najbardziej mnie zadowala, to udaj się do Nawad-Wip. Jego zwolennikami byli ówcześni królowie oraz wielcy posiadacze ziemscy. Uwaga! Przyjął na uczniów 12 tysięcy barachmaczaryjnów, 300 kobiet, które zaakceptowały śluby wyrzeczenia i nauczania oraz ogromną, niepoliczaną liczbę grichastów. Remandurza Czaria inicjował również kobiety. W tym sensie dając im wiedzę, nie dając oczywiście y, tego w kategoriach tych, które robi, robił Prabhupada, ale przyjmował od kobiet służby, y, śluby oddania i, i akceptował ich y, sposób zaangażowania w nauczanie. Oraz 700 saniasinów. Dobra liczba. I ostatnia rzecz. Najważniejsze instrukcje. Ciekawą rzeczą jest to, że Ramanurza Acharya zdecydował się opuścić świat. Ale jego uczniowie bardzo rozpaczali, mówiąc nie, Guruji, jak to jest możliwe? Nie zostawiaj nas. A mówię, Dlaczego, Ramon, dlaczego jesteście tacy wobec mnie? Ja chcę już innego inne miejsce, przekazać wam, i przekazywać innym wiedzę duchową. Dlaczego tak na mnie nastajecie? A, a oni odparli. Y, dlatego, że nie jesteśmy do ciebie przywiązani. Poświęć nam jeszcze trochę czasu. Więc Ramon powiedział, OK, wstrzymuję swoje odejście na trzy dni, ale pod jednym warunkiem, że przez te trzy dni będziecie absolutnie skoncentrowani na, na ostatnich naukach, które wam mam do przekazania. Więc ostatnie trzy dni pobytu w tym świecie materialnym przez Romanu Rzeczarii były poświęcone. To są jego instrukcje. Każdego dnia czciwaj Wajśnawów i z radością przyjmuj ich towarzystwo. Tak samo wielbij swojego guru z niezmoconą wiarą i pozostaj, pozostawaj stale w służbie dla nich wszystkich. Pierwszego dnia Romanu Rzeczarii y, dyskutował tylko ze swoim uczniami, tylko ten aspekt. Cały dzień. Drugiego dnia i pisma objawione z oddaniem i ciągle ucz wszystkich zainteresowanych wiedzą Wydyjsko. I trzeci. Zawsze intonuj z wielkim oddaniem święte imiona oraz delektuj się wiedzą o formie i cechach Pana. To były trzy finalne instrukcje. One oczywiście zostały rozbite na 82 wersety, ale to są trzy główne, o których mówił Shlabaktisiddhanta Sarazati Takur, podsumowując nauczanie yy, Ramanudży. I potem powiedział, "OK, odchodzę z tego świata. Więc uczniowie poprosili, żeby przynajmniej mogli wykonać y, murti. Więc y, przyszedł y, słynny rzeźbiarz, który wykonał murti Ramanudży. Ramananża mówi, ja zawsze będę w tym murti. I dotknął tego najwyższego punktu murti swoją ręką i wszedł w to murti. Więc jeżeli jesteśmy w tym miejscu o, my, i obcujemy z tym murti, to jest Ramanudża. Z, chociaż zawsze tam Jestem zawsze ze swoimi uczniami, więc jak do świątyni, zobaczycie to bóstwo ogromne. Więc to było jak gdyby... Yy... O, taki był... Widzicie to, co ostatnio mi wskoczyło? To, co mówiliśmy ostatnio, yy, jest to dla nas ważne. Czyli te trzy instrukcje są instrukcjami dla nas. Jesteśmy osobami, które powinny je wziąć sobie głęboko do serca. Szanujmy siebie nawzajem, doceniamy, że w ogóle ktoś podjął proces świadomości Kryszty. To nie jest taki easy... Czy po co świadomości, że jest prosty? Tak, jest prosty dla prostych, a skomplikowany dla skomplikowanych. Generalnie zaliczamy się do drugiej kategorii, przynajmniej ja mam na siebie na, siebie na myśli, więc yy, to jest ten ważny punkt. Nie jest łatwe, więc trzeba szanować siebie i innych. Trzeba studiować pisma objawione. Skąd są problemy? Stąd, że nie znamy siastr. Że mamy rozumienie, yy, które wynika absolutnie z innego poziomu. O, przeczytałem Bagawę no kiedy? No, 20 lat temu. O, super, fajnie, no. Odhaczyłeś to na swoim indeksie życia duchowego Ale teraz jest powtórka Level 2 I yy, przeczytaj jeszcze Jest dużo książek, których nie czytałeś Spróbuj coś z tym zrobić Wykorzystaj wiedzę wedyjską w nauczaniu No i oczywiście Indonej Mantry mantry Hare Krishna Z wielkim oddaniem miłością To jest bardzo wspaniała rzecz To tyle co chciałem wam powiedzieć dzisiaj Mam jeszcze jedną historię na koniec Ale nie wiem czy tutaj yy, z się zgodzą Bo to jest fajna historia Można jeszcze jedną historię na koniec? Na koniec, to jest ostatnia historia, która pokazuje stosunek Ramanujcza Czary. Piękna historia, powiedział mi mój mistrz duchowy. Ramanujcza Czary y, traktował wszystkich równo. Dla niego nie było nie istotne, czy ktoś jest sannyasinem, czy ktoś jest grichastą. Ważne, jaką służbę wykonuje. I y, miał jednego z uczniów, który nazywał się Damodar. Y, Damodar był bardzo przystojnym mężczyzną, miał przepiękną żonę i był bardzo do niej przywiązany. I Ramanujczym się, się to podobało. Mówi, jesteś przywiązany do tej żony, masz piękną żonę, ale czy chciałbyś zobaczyć kogoś, do którego może, kto, kogoś, kto ma absolutnie niezwykle niezrównane piękno? On mówi bardzo chętnie. Ramanurza wziął go za rękę i pośrednio zobaczyć bóstwo pana e, Varadaradża. I kiedy zobaczył Damodar, to bóstwo, absolutnie się zakochał. Więc Ramanurza został takim bardzo wiernym uczniem Ramanurze. Ramanurza inicjował jego, jego żonę, ale. Damodar był osobą, na, której, której chciał, na przykładzie, który chciał pokazać, na czym polega doktryna Prapatti. Wiadomo, że w różnych mat są różne problemy. To nie jest tak, że żyjemy w świecie, w którym nie ma problemów. Jeżeli myślimy, że jesteśmy w świecie, w którym nie ma problemów, to znaczy, że jesteśmy w niewłaściwym miejscu, i żyjemy w iluzji. Zawsze są problemy. Za czasów Prabhupada były problemy, za czasów Bhaktisidanty były problemy, za czasów Ramanu Gyi również. Więc istniał wieczny spór, którego mamy do czynienia. Kto jest bardziej wyrzeczony? Saniasini czy grichastowie. To jest ongoing temat, prawda? było tysiąc lat temu i widzę, że cały czas się to nie zmieniło. W każdym bądź razie, i to jest dobry wątek, w każdym bądź razie Tramonurza to się specjalnie podobało. Mówi, dobra, no to teraz zrobimy pewien eksperyment. Więc wziął swojego zaufanego ucznia, właśnie Kuresha i mówi, pokażę Ci, na czym polega rzeczywiste zaawansowanie. <laughs> Więc... Wysłał swojego ucznia w miejsce, w którym saniasini brali kąpiel, no i oczywiście prali swoje ubrania. I mówi, masz zrobić tak, wszystkie rzeczy, które posiadają ci saniasini, wymieszaj w jedną kupę. Temu zabierz kupiny, temu zabierz y, czadar, tak żeby nikt niczego nie mógł znaleźć i obserwuj, więc kiedy to się stało, oni wyszli z kąpieli i stał się straszliwy rejwak, straszliwy, potworna awantura. Dlaczego nie ma moich ciuchów? Kto je zabrał? Dlaczego ktoś śmiał dotknąć moje rzeczy? To było parę rzeczy. Mieszane również dandy, więc była tutaj wielka, wielki problem. Co z tym fantem zrobić? No, nikt nie mógł znaleźć swoich rzeczy, swojej dandy, więc naprawdę była, był rejwak. Więc mówi do niego Ramon, że no, jak wrócisz, to przyjdź mi powiedz. No, więc Ramon powiedział, co się stało. Ramon, że się uśmiechnął pod nas i mówi, to teraz masz drugą misję do wypełnienia. Hmm. idź do domu Damodara yy... i zrób to, o co Cię proszę. Yy... Ja zaranżuję w ten sposób, żeby Damodara nie było w domu. Więc Ramanodża zawołał Damodara. i ja mówi: słuchaj, prabu, mój drogi uczniu, Ci jest wielka uczta, proszę, żebyś mi pomógł ją gotować. On mówi, jasne, nie ma problemu, z przyjemnością, ale to jest duża uczta, musisz dużo gotować. Więc Damodar gotował, został w świątyni, a jego żona została w domu. I Ramanodża mówi do kureszy, wejdź do tego domu, i zabierz wszelkie bogactwo, jaką posiadają ci w Grychastowie. Wszystko, co masz. Więc Koresza patrzył na swojego guru, Ram, <grytanie> To jest dość nietypowe polecenie, <grytanie> prawda? I on tak popatrzył, no dobrze. I zrób to, co masz zrobić. Więc on wszedł do tego pomieszczenia, tego domu, gdzie mieszkali ci Grychastowie. Damodary nie była, ale była jego żona. Ona zawsze była piękną kobietą, była pięknie udekorowana. Więc ponieważ ona czekała na swojego męża, który był w świątyni, po prostu się zdrzemnęła. Więc kuresz wpadł do tego domu z torbą. Nie wiem, czy miał maskę, ale tak wielkim workiem zabrał wszystko, wszystkie bogactwa, które były. I zobaczył, że ta piękna kobieta ma jeszcze ornamenty na sobie. Więc ona spała na boku, więc wszystkie ornamenty zabrał. I ona w pewnym momencie się odwróciła. Na, na drugi boki. Kuresza y, y, bardzo się przestraszył i uciekł y, przez okno z tym workiem tych pieniędzy czy tych kosztowności. Y, ale Ramanocza powiedział mu pamiętaj, żebyś siedział do momentu, kiedy wróci Modar w krzakach. Więc Kuresz siedział z tym worem y, kosztowności y, w tych krzakach i czeka co się dzieje. Więc Damodar był przed bardzo późno ze świątyni. No i żona czekała na niego z prasy, daje ja mówi, słuchaj, drogi mężu, czy coś w świątyni jest nie tak? Adam Dama ta mówi, no nie, nie, byłem, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. A czy świątynia nie ma jakichś problemów finansowych? A on mówi, nie, no wszystko było zrobione, cały czas są dotacje, ludzie dają jałmużnę, nie ma żadnego problemu. No wiesz, bo wyobraź sobie, taka sytuacja zaszła, ale wiesz, wydaje mi się, że, że jednak są jakieś problemy. A on mówi, no to mów, droga żona. Yy, więc ona mówię, wyobraź sobie, że dzisiaj wieczorem przyszedł do nas, no się nie przyszedł, tylko wkradł się do naszego domu. Najbardziej zaufany yy, nasz brat duchowy kuresza z fami. Yy, I co więcej, zaczął yy, zbierać do naszego, yy, z naszego domu wszystkie kosztowności. No i co się dalej stało? Pyta się dama? Do... No i zabrał yy, kosztowności tutaj, które również miałam na swoim ciele. I nagle uciekł. Mówi, Dlaczego uciekł? No bo musiałam się odwrócić na drugi bok. I tam się O Boże, wystraszyłaś go. Przecież on mógł zabrać wszystko. A ty obracając się na ten swój, w ten sposób uniemożliwiłaś służbę jałmużnę, którą my możemy dać w świątyni. Ona mówi, drogi mężu, I ja odwróciłam się po to, żeby mógł zabrać ozdoby również do drugiej części mojego ciała. Więc kiedy zaczął to kuresza, Yy, słami i oni zaczęli się zastanawiać, o Rety, naprawdę, jeżeli doszło do takiej sytuacji, to ja muszę jutro i do swojego Guru Maharaja zapytać, co my możemy zrobić? Czy jest jakaś sytuacja, w której możemy pomóc? Bo to jest naprawdę niezwykłe, że taka sytuacja ma miejsce. I, i, i, i, i, kure, i Kuresha wrócił do i i Maharaja mówi, i znasz odpowiedź na swoje pytanie? To jest tutaj walka o Dandę czy o, o Kupiny, a tutaj przychodzisz do tych richastów i oni oddają ci wszystko, co mają. Dlatego też Amanubrze Aczaria był osobą, która stara starała się wyważyć i zawsze miała swój własny pogląd. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Krzysztofowi za dodatkową chwilę czasu. Myśmy o Jałmużnie, i to jest ważne. To jest standard. Jeżeli będziesz wysyłał kogoś, to daj znać. <śleszanie> Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za to, żebyście uprzejmie uprzejmi na ten wykład. Dziękuję Wam za towarzystwo. i Za to, że mogliśmy wspólnie porozmawiać o Wielkim Maczari. Yy, nie życzę nam wszystkim spotkania za tysiąc lat kolejne. Yy, chyba, że będziemy chcieli podążać za prałupadą i będziemy, być, chcieli, będziemy chcieli być tam, gdzie on jest. To jest yy, jedyne, jedyne wytłumaczenie spotkania za tysiąc lat. Śla Prabhupada Kidżaj. Jai Śla Ramanujacarya Ki jai. Dziękuję raz jeszcze, Hare Krishna